Witamy wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku Chińskich Bajek, podcaście, w którym jak sama nazwa wskazuje rozmawiamy o mandzy i anime. Jest ze mną jak zwykle Tomasz i Paweł, witam was bardzo serdecznie i od razu bez zbędnego dłuższego wstępu zapytam co u was słychać. Może witam, Paweł Mieszko. pierwszy, cześć Mieszko, cześć w ogóle, no. Paweł może ty pierwszy. Co u mnie, słychać? Tam cały czas męczę się z tym nieszczęsnym psychopasem, który jest całkiem niezły, ale coś tak powoli go oglądam i coraz bardziej robi się creepy. No i to w tym tygodniu to chyba tyle. O co u ciebie, Tomku? O, u mnie to się właśnie dużo działo, tak jak w poprzednim odcinku... Mówiłem, że brakuje mi jakiegoś anime sportowego. To obejrzałem za polecenie mieszka Giant Killing w całe dwa dni. 26 epizodów. Polecam. Naprawdę dobre. Tak, ja nadal nie obejrzałem Subasy, więc. Mówcie, No A ja wcie? trzy razy zaczynałem ten podcast. <śmiech> <śmiech> Taki <śmiech> ten background. A ty trzy razy zaczynałeś podcast. No tak. Aktualnie oglądam anime komediowe Engaged to Undefined, które jest całkiem śmieszne, ale jest takie luźne, bardzo nie trzeba się skupiać, więc w sumie nie polecam jako coś specjalnego, ale, ale można, jakby ktoś chciał. I przeszedłem pierwszy raz grę... Yy... Jak to się Paweł nazywało tej księżniczce? O matko. Long Live the Queen. Long Live the Queen, tak. Które nie jest może japońskie, ale jest w stylistyce anime, visual novel i trzeba zrobić tak, żeby księżniczka nie umarła. Co jest I... bardzo trudne, bo księżniczka <laughs> lubi umierać. Tak i moja księżniczka nie umarła, przeżyła, ale i tak nie wygrałem gry, bo nie została królową, więc... Jest takie I tak takie... udało ci się dojść dalej niż mnie, więc... Visual, visual novelowe Tamagotchi? powiem ci, że nie wiem czy magoci. trochę tak, ale jak na moje pierwsze takie spotkanie z czymś bliskim visual novel, pominę to dziwne visual novel o tych dziewczynach które mają ucięte ręce, nogi i są poświęcone. w może? sposób jeszcze nie powiedziałeś tytułu nawet, no, ja nie pamiętam jak to się nazywa, ale było dziwne, nie przeszedłem tego do końca, za dużo czytania no to, o przepraszam no to ta księżniczka jest całkiem, całkiem niezła ja bym A, chciał to. kiedyś się zabrać za Steins Gate'a. Katawy w Tomku grałeś kiedyś, mówisz? Tak, po recensji w CD-Action, tak, bo CD-Action nawet... No to parę ładnych lat temu. Tak, kiedy to było? No za dwa lata temu chyba, nie? O, lepiej. Lżej czterech chyba. A co, do Steins Gate'a to odpaliłem go i niestety tam jest tak dużo czytania, że odechciałem się po 30 minutach czytania czegoś, co jest nadal wstępem. To jest men, Visual Novel, tak to działa. No. No. My też właśnie... trochę nie jesteśmy przyzwyczajeni nie? do takiej formy. No to jest tak, gier. Jakbyś trochę jakbyś książkę czytał w sumie, taki, no bo to nie, nie to komiks, nie to książka trochę, to, ale bliżej no do książki jednak. To nie jest gra, to nie ma gameplayu, to jest takie, no czytasz a ta księżniczka jest takim czymś, że masz wybór na, wiesz jej działania są zależne od tego, co wybierzesz tam wcześniej, więc no to jest fajniejsze no i ma jest... taki element RPG, bo tam ustalasz, czego ma się uczyć i tak dalej, więc ewoluujesz trochę tą księżniczkę, a więc to nie jest takie typowe, wizualnowe. myślę, że dużo bardziej przystępne dla takiego normalnego gracza ale wiesz co, mnie się to stereotyką. wydaje, że to jest bardziej takie czuzy rodu. Choose Your na Adventure niż wizualno trochę, ale zobaczę no. na Steamie, gdzie jak jest zaksięgowana. To ja za to powiem, że u mnie niewiele się zmieniło od, przyszłego ty od, przyszłego, od zeszłego tygodnia. Cały czas nie nadrobiłem niektórych serii, które się pokończyły. Skończyłem właściwie tylko haiku. Eee... Jak Ci się końcówka haiku podobała? Końcówka Haikyuu zapowiada drugi sezon, który mam nadzieję, że będzie. Eee, taki, ta końcówka jakby, no, no nie jest niczym zaskakującym, tak? No jednak w, w, w tytułach sportowych, które są gdzieś osadzone w latach licealnych, zawsze są te dwa turnieje, zawsze są jacyś trzecioklasiści, którzy po pierwszym turnieju e, chcą walczyć też w drugim i ten drugi jest zawsze tym ostatnim. Hmm. E, także no, to też w tej serii sportowej nie spodziewałem się jakichś fabularnych cliffhangerów, tak? Chyba że one nie wiem, dotyczyłyby konkretnych e, rozgrywek już i, i spotkań. Brat głównego bohatera umiera i jego serce zostaje przeszczepione do, tak. do głównego bohatera. Tak. Chociaż to, był do, to było nawet e, dosyć ciekawe. Jesteście takimi tak, smiki jakieś... spoilerami. z to, to za węgła. Ziom... Ciękny ale nie, no, to jest akurat teraz przeszliśmy z haiku do Areano Kishitek bardzo o, dyskretnie. No to tak, w ogóle no. nie o, ta. w ogóle o czym mówicie po co, wszyscy, wszyscy wiedzą Kto oglądał ten wie <grym> Także przede mną, przede mną jeszcze kilka serii e, najbardziej nie mogę się doczekać nadrobienia zaległości moich e, przy Zamkiem no Terror e, które bardzo możliwe, że będziemy tutaj omawiać, ale jeszcze to nie jest ustalone e, no i tak, więc u mnie się niewiele zmieniło, jeśli chodzi o mangę anime. No i oczywiście przeczytałem mangę, którą dzisiaj będziemy omawiać, ale do niej jeszcze dojdziemy. Tak, no każdy z nas przeczytał. Tomku, słyszę entuzjazm w swoim głosie. <śmiech> Nie no, entuzjazm jest, owszem, owszem. <śmiech> Coraz więcej, jak widzę. <śmiech> <śmiech> nie wiem, przechodzimy już do tematu od razu no nie wiem, możemy ustalić na przykład co by, no nie wiem, ten sezon jesienny się w sumie powoli zaczyna jeżeli Właśnie. macie jakieś propozycje to możecie napisać w komentarzach, którą z kończących serii powinniśmy wziąć na ruszt jako pierwszą z tych, które się w ostatnim tygodniu właściwie w tym tygodniu też i nie wiem czy nie w przyszłym, jeszcze nie mają ostatnich odcinków z tych, które się zakończyły, którą mamy omówić. Jest kilka serii, miałem też kilka na oku, kilka jeszcze obejrzałem, albo obejrzę w najbliższym czasie. Także może podpowiedzi z osób, które nas słuchają skłonią nas do tego, żeby dana seria była kolejna. Znaczy ja na pewno chciałem obejrzeć Tokyo Gula, bo wszyscy mówią, że jest spoko i Zankyo no Terror też bym chciał obejrzeć. Więc myślę, że to nadrobię jakoś niedługo. Może zacznę w tym tygodniu to oglądać ten tak. psychopas też mnie korci, bo drugi sezon. No nie nie każdy anime dostaje drugi sezon, więc to pewnie jest coś dobrego. Nawet Paweł to oglądał, więc... Właśnie, to, że to są właśnie wasze to znaczy, klimaty. Paweł, no. przepraszam bardzo. No bo ty masz taki gust do anime, że no selekcjonujesz to anime, które oglądasz. No czyli jak już oglądasz, to znaczy, że musi tam być coś dobrego. Tak? Staram się tak, bo jednak... tak. Taki czasu. trochę komplement miał być... Aha, aha, aha. Kto cię nie zna, ten cię kupi. Ale no staram się trochę przebierać to anime, natomiast ten psychopas jest... Cały czas nie wiem, do końca, jak to się ma skończyć, jak to ma trwać, ja jestem chyba na czternastym odcinku, czy 16 Na 16 odcinku. Jestem ciekaw, co będzie dalej, natomiast jest, tak jak mówiłem na początku, no coraz bardziej creepy. Ale to traktujesz, takie... traktujesz jako wadę? Nie, nie jak u wady, ale jest creepy man. Jest naprawdę no. takie. Nie spodziewałem ale, się, że tak będzie to wyglądało. Ale w jakim tak. sensie creepy? E, hmm, jakby ci to tak powiedzieć, żeby nie spoilować. Znaczy, mogę... Czy nie... są potwory? Nie, czy nie, nie, nie. nie. E... Bardzo schizowe, są jakieś wizje. E, są seryjni mordercy, którzy w dosyć taki wyszukany sposób mordują ludzi. Znaczy wizja społeczeństwa jest bardzo creepy, może w ten sposób. Wizja społeczeństwa też jest dosyć creepy, natomiast też te morderstwa są takie, uff, te lekkie ciarki przechodzą człowieka, jak to, jak to ogląda. Zwłaszcza ta scena z panią inspektor bodajże z 10 czy 12 odcinka. Nie wiem, czy kojarzysz. No już teraz aż tak dokładnie nie pamiętam. Nie chcę Tomkowi spoilować, bo tak to byśmy mogli trochę więcej o tym powiedzieć, tak? Mm -hmm. Także Tomaszu musisz się zabrać za Psychopass w najbliższym czasie a wiemy, że potrafisz w dwa dni przelczyć całą serię, więc myślę, że nie no, będzie to, to dla Ciebie Nie Musi próby. być tak dobra seria jak Giant Killing gdzie tam cały czas coś się dzieje co ciągnie fabułę. No, patrząc Chociaż... na, na chociażby takie my anime list i średnią ocen to Psychopass ma lepszą więc... No, no, no okej, okay, no dobra, spoko, spoko. Obejrzę, obejrzę w takim razie. To ma, bardziej mamy oglądać Psychopasa, czy, czy coś z ostatnie. To jeszcze usta, ustalimy, no. Eee, także... no z tego Psychopasa możesz całkiem szybko pop, pop, połknąć, bo on nie jest. Mhm. Nie, nie ciągnie się. A oglądaliście taką serię jak Serial Experiment Slane. Nie, ale wiem, że ona, ona chyba nawet była emitowana w Polsce. Chyba chciałem kiedyś zacząć, ale. Jakoś mnie minęło to koniec końców. Nie wiem, nie pamiętam już dlaczego. Teraz nasze kompetencje spadają do zera. Emitowane tam, tam. było chyba na pewno. Ale Było chyba te... na pewno. Było chyba na pewno, tak. Ale to tak. też jest takie wiesz mystery drama, takie bardzo schizowe, psychologiczne anime takie, że oglądasz i nie wiesz właściwie co oglądasz. I nie wiem czy to jest właśnie taki klimat nie. czy... Nie, nie, nie, nie. Tutaj to, to nie jest coś w stylu Ergo Proxy. To zupełnie inaczej jest. Rzeczywiście ta fabuła jest prowadzona tak... Nie no, Ergo Proxy to w żaden sposób nie jest straszne. Ani Ale jest schizowe bardzo. W ogóle widziałem mema w internecie, a propos właśnie chińskich bajek i samej nazwy e, i samego określenia, że jak, jak dokładnie brzmiał ten, ten tekst? że A jeżeli słyszysz od kogoś, że, że ktoś nazywa anime chińskie bajki, to pokaż mu Elfen Lied i od razu zmieni zdanie. O... czy znaczy, wiesz co, ja tej serii nigdy specjalnie nie lubiłem, bo ja się od niej za dwa razy odbiłem, bo ja dla mnie Elfenlaid nie jest jakiś taki specjalnie wybitny, zwłaszcza ten począt Właśnie... początkowy odcinek jest, początkowe sceny są może ok, ale. Właśnie ani dla mnie nie jest jakoś super wybitny, ani też... Mm... Jakiegoś wielkiego wrażenia na mnie krwawość tej serii nie zrobiła, bo było kilka innych, które przedstawiły to w znacznie bardziej taki no, dotykający emocje człowieka sposób. Bo Bo Light to jest chyba taki trochę mocno eci Ja nie wiem, czy to jest mój klimat po prostu. Flaki i hmm. znaczy Znaczy no jest dużo dorosłych anime, które można polecić komuś, kto nie oglądał anime i kojarzy anime tylko z ecchi i laseczkami, majteczkami i tak dalej. To no tak, jak już oczymi. masz mu proponować Elfenleida, to chyba lepiej Helsinga będzie i więcej krwi i lepsze. Ale Tylko no, o Awkę. oczywiście, no. że tak. No tak, owszem, to się zgadza. Może uznajmy oficjalnie, że ten, ta pierwsza seria nie miała miejsca i wszyscy będą szczęśliwsi? No właśnie nie, bo ja ostatnio rozmawiałem też z jedną osobą, która... Zaciekle broniła tej domyślnej 12-odcinkowej serii. Także. To znaczy, tam ona Też były taka, niezłe sceny, tak? Ona jest taka bardzo gotycka, ale nie rozumiem po co zmieniać coś, co działa świetnie w mandze. I totalnie zmieniać klimat mangi, który jest absurdalną, radosną sieką z wampirami, na jakieś gotyckie psycho-coś. Nie, nie no Wiesz, no, od, każdego, tutaj... od każdego m, wiesz, przykładu znajdziesz jakiś wyjątek jak chociażby no, full Fullmetal Alchemist tak? gdzie twórcy anime jednak zdecydowali się pójść przy pierwszej serii e, jakby ponieść wodę fantazji i samemu stworzyć zakończenie. Ale no, uważasz, jakby... że było lepsze niż to z... Nie, Brother ale uważam, Kuda? że jest to jeden z najlepszych filerów, który powstał w ogóle. O Okej. W ten sposób e. się z Tobą zgadzę. Albo no ciężko mi jest to inaczej nazwać, tak? Rzadko się zdarza, żeby coś miało tak dobrą jakość, wiesz, mając już jakąś podstawkę, tak? Na zasadzie tutaj mangi i oni po prostu totalnie wywrócili tą serię do góry nogami, a mimo wszystko to miało jakość, więc akurat czasami się udaje. No zgodzę się z tobą, natomiast nadal, no, Alchemist ten pierwszy, no, końcówka była słabsza niż środek serii, tak? Takie było moje odczucie, no, trochę się rozle rozleciała fabuła po prostu na końcu, kiedy jakby manga im się skończyła jako materiał źródłowy. Ale pojechaliśmy już kilkanaście serii, to już był Giant Killing, to już był Full Metal, kurczę, no. Psychopass. A ja jeszcze chcę do Psycho no. bo patrzę na rekomendacje na Malu, co ludzie polecają jako anime podobne i jest tam dosłownie wylistowane każde dobre anime, kiedykolwiek stworzone, od Monstera, po Cowboy Bebop, Ergo Proxy, Death Note, Ghost in the Shell, Guilty Crown, wszystko, Code Geass, Fate Zero, wszystko do tego porównują i rekomendują. No wiesz, no jednak, ta, jednak ta seria ma średnią 8,57 przy 95 tysiącach głosów, tak? Tam, o, przy takiej ilości ocen. No ale są, ale Code Geass... Rara nawet jest napisane, że jest podobne. Speed grafer No speed Grafer mogę się domyślać, że może być. Oglądaliście speed Grafera On jest Nie, taki. Yy, właśnie chciałem od nie, dawno, Ale też ale... chciałem kiedyś. Kill Kill nawet ktoś poleca jako podobne. Ale wiesz, no te porównania są często dosyć zabawne. Akurat Ghost in the Shell to jest to jest inny klimat, ale jest... Yy w pewnych aspektach podobne, bo to też to Właśnie jest... najwięcej porównań, jakie słyszałem w momencie, kiedy no, ja oglądałem tę serię na bieżąco i jak ludzie doszukiwali się jakichś porównań, jakich porównań i pierwszy co mi przychodziło do głowy, to z reguły właśnie był Ghost in the Shell. Ale Ghost in the Shell jest bardziej taki, bardziej troszkę, moim zdaniem, cyberpunkowy i bardziej nastawiony na taką wartką akcję niż Psycho bo Psychopas no, jest spokojniejszy może tak. Zresztą no, samym tym rekomendacjom na malu to się nie ma co za bardzo przyglądać bo czasami e, może być rekomendacja o treści są cycki i to jest to podobieństwo i dlatego jest też ta rekomendacja także no, czasami te rekomendacje idą bardzo, bardzo daleko o mm -hmm. na przykład teraz jest porównanie Hunter Hunter z Think Pong The Animation. Co? Klikam, sprawdzam. Także... Na stronie głównej, tak? No jak, jak sobie wejdziesz i masz anime i recommendations, to masz porównanie. Znaczy parę rekomendacji tutaj nie jest y, złych. Nie, no jest sporo. Myślę, że wiesz, jakby ktoś faktycznie zaczynał przygodę z mangą i anime i e, chciał właśnie sobie zerknąć, no to przecież też jest ten system jakby potwierdzania tych rekomendacji i ich słuszności, także... Myślę, że, że jest to też jakaś, jakaś metoda na to, żeby znaleźć coś, co jest jakby zbliżone do Twojego gustu, jeżeli dana seria Ci się podobała. Trzeba by znaczy czasami... powiedzieć tak, że rekomendacje Psychopasa są w sumie listą dobrych anime. No właśnie, naprawdę. Teraz wylistowane każde dobre anime kiedykolwiek stworzone. Chyba. W dużej mierze są niezwiązane w żaden sposób z Psychopasem, ale są dobre. Dlatego mnie to tak zdziwiło i nawet zaciekawiło, żeby obejrzeć tego Psychopasa w końcu. Także tym bardziej warto obejrzeć Psychopasa, bo możecie porównać i stwierdzić, czy faktycznie jest podobny, i czy faktycznie jest tak dobry. Tak. Ja osobiście, ja osobiście polecam. Ja osobiście polecam, mi się Psychopass bardzo podobał i czekam na drugi sezon. Super. Czy Psychopass jest straszny? Czy można się bać oglądając Psychopas? Raczej niespecjalnie, to raczej nie jest straszna seria. Raczej thriller bym powiedział. No Momentami. zdecydowanie to jest, e, jeśli już to jest dreszczowiec, tam nie ma za bardzo elementów horroru. No. To, w ogóle, to w ogóle nie miało być zamiarem, nie, nie miał żadnego zamiaru być horrorem. Mm -hmm. A to kompletnie daleko mu do tego. Tak pytam, bo próbuję jakoś przejść do tematu naszego podcastu, czyli mangi, która jest horrorem. No czy, właśnie, czy to... panowie, tak. lubicie horrory? Oglądacie? Czytacie? Ja nie. Osobiście nie jestem fanem horroru i raczej no, nie oglądam, nie, nie szukam. Ja mam ten problem, że po prostu ciężko trafić na coś, co cię faktycznie przestraszy, a nie zarzuci dużą ilością flaków albo wyskakujących potworów ze ściany, no bo oczywiście jest ten element zaskoczenia, że coś ci nagle wyskakuje, ale czy to o to chodzi? Niekoniecznie. Więc lubię obejrzeć, ale ciężko trafić na coś dobrego, dlatego też rzadko oglądam. Hmm. Ja nie oglądam. Ja omijam z reguły horrory z daleka, bo w dużej mierze kojarzy mi się to z dużą ilością kiczu bardzo często. Zdarzały mi się przypadki, gdzie podejmę, zwłaszcza, zwłaszcza w filmach fabularnych, tak, normalnie z aktorami, no, zawsze jakoś mi się to tak wydaje bardzo, bardzo kiczowate. W przypadku mangi i anime yy, no są przypadki, znaczy na przykład kilka serii jest traktowanych jako horror poniekąd, jak na przykład Anoder, które według mnie kompletnie nie pasuje się, nie, nie wpasowuje się ten tak. Także, no bo no, mam przedostatni odcinek, czy tam ostatni, jak są w tym hotelu. No, Można by to naciągnąć. Tak, no może ma mieć ten klimat jakiegoś takiego właśnie. E, creepy, creepy tu, ale, ale. Cóż, no nie wiem, dla mnie dla mnie to nie był, Nie był horror, a może to właściwie fakt, że nie nazywam tego horrorem, jest poniekąd jakimś też. E, w moich oczach zaletą tej serii. Po prostu. Nie wiem, dla mnie horror często się, często się właśnie wiąże z kiczem i rzadko trafiam coś, co naprawdę jest, jest dobre i faktycznie straszy. Sprawdzam no, na Hideout my... raczej nie straszy. Tak z, z mojego punktu widzenia to raczej to nie była straszna to nie była straszna manka. tak szybko przechodzisz do manki. Ja jeszcze no, sprawdzam... Pitulimy na... już od 20 minut, man. Mamy jeszcze chwilę czasu. Sprawdzam akurat na My Animalist po tagu horror, jaki jest najbardziej, najwyżej oceniony, najlepiej oceniony horror na My Animalist. I ktoś uznał, że monster jest horrorem. Cała to w ogóle jest Dużo widziałem takich określeń na temat monstera. Znaczy, wiesz, często się po prostu przenikają się dreszczowcach i horrorach. bo jednak, no każdy co innego sobie chyba wiesz wyobrażam w kwestii właśnie, nie wiem, dreszczowca i w kwestii horroru, no. Ja dlatego wolę po prostu określenie dreszczowca, w większości przypadków określenie thriller bardzo dobrze współgra z tym, co ja oczekuję od serii, bo ile jest, jest dobrze zrobione, ale, ale tak, no nie wiem. Bo thriller to jest taki gatunek, który też cię może przestraszyć, ale niekoniecznie musi być horrorem i to jest teraz pytanie w którym momencie ta granica się pojawia że mamy już horror, a w którym momencie jest jeszcze thriller Ej hey, no ale na, na, na malu akurat pod tagiem horror jest i Helsing Ultimate y, Paprika Berserk, Akira What mm. the fuck Takie jest moje podejście w tym momencie no bo niestety po prostu ludzie sobie ustawiają tą granicę chyba bardzo frywolnie, no i... No bo to nie ma, to nie ma nic, to nie są horrory, no. W żaden sposób. Gdzie przykład... w Helsingu jest element horroru, no bo dla mnie to chyba tylko te wampiry są elementem horroru w całym Helsingu. No ale to wtedy możesz powiedzieć, że Zmierzch jest horrorem, bo ma... A tego byśmy nie chcieli robić. A tego byśmy nie chcieli, dokładnie. Prawda. Jojo's Bizarre Adventure ponosi nosie z horrorem. A nie jest. Nie jest, zaprzeczam. Oglądałem, nie jest. Tady ja też odpadłem wtedy od Jojo. Nie dałem rady. Ale jakby tematem dzisiejszego odcinka jest manga, która jest, no, była nam trochę przedstawiana jako właśnie coś creepy. Coś, co jest horrorem i jest seinenem i jest to oczywiście hideout co można było wywnioskować po tytule odcinka i jest to manga wydana przez wydawnictwo JP manga ukazała się pod koniec lipca tego roku czyli jest to dosyć świeży tomik jest to jednotomowa seria i jest napisana i narysowana oczywiście przez Masasumi Kakizakiego i myślę, że możemy do niej przejść panowie Pierwsze wrażenia. Na świeżo. Jesteśmy właściwie na świeżo z tym tytułem, przeczytaliśmy go Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, nie. tak? Wszyscy... Pierwsze wrażenia, moje. Hmm. Jest bardzo dobrze narysowane. To mnie zaskoczyło. Jest tak całkiem realistycznie narysowane. Fabuła jest taka mm, niezaskakująca w żaden sposób niestety. To nie I jest czy... może tak, żeby ona, że ona, No nie trzyma Cię w napięciu, nie jesteś zaskoczony tym, co się dzieje, ale nie przewidziałem tego, jak to się będzie toczyło osobiście. No, tego nie bardzo da się przewidzieć, ale, ale też Cię jakoś za bardzo nie zaskoczy, nie? Nie ma mm -hmm. żadnych takich mega twistów fabularnych w tym jednatomikowym horrorze, ale. To jest taki poziom taki średni. Myślę, że jak ktoś nigdy nie czytał czegoś strasznego, albo chciałby spróbować po prostu, to może sprawić, czy takie coś mu będzie odpowiadać. To nie jest jeszcze jakieś super, mega straszne i takie gore, ale, ale to już powoli podchodzi pod ten klimat. To osobiście nie czułem się w żadnym momencie przestraszony przez to, przez tą mangę. Może pierwszy... Pierwsze dwie strony były lekko creepy. Potencjał był, kiedy te oczy tak. się pojawiają na początku, nie? Tak, ale potem zdecydowanie nie. To jest taka seria, tak... Przeczytałem ten tomik i tak bez mocniejszych uczuć przez cały, cały czas trwania, więc... A Taki jak właśnie. No właśnie moje wrażenie są dosyć zbieżne, to znaczy nie, nie miałem za bardzo oczekiwań względem tego, tego tomu, względem tej mangi. Zachęcił mnie jakby fakt tego, że jest to jednotomowa seria, jest traktowana jako seinen i daje ją JPF, znaczy, to akurat nie było może jakimś kierunkiem, który, który kierował moim wyborem, e, aczkolwiek przeczytałem, nie było momentów, w którym bym się przeraził. E, fakt jest, jest naprawdę dobrze narysowany, chociaż czasami mam wrażenie, że w tych e, ciemnych lokacjach jest dosyć niewyraźny momentami. E, jest według mnie trochę niejasności i takiej może no, tabularnej głupoty tak mam, jakbym to może określił, bo jakby sama, ta, sama post, same te postaci, które znajdują się w, w całej tej kryjówce tytułowej, są dosyć no nie są w ogóle zarysowane na dobrą sprawę. No ja wiem, że to jest tylko jeden tomik, ale mimo wszystko one no jakoś, jakoś kreacja, kreacja postaci mnie tutaj kompletnie nie przekonuje. Zwłaszcza, że dostajemy tak przejdę, przejdę trochę już też lekko do fabuły, ale Mamy głównego bohatera, który na dłuższą metę jest irytujący. Jest związany z kobietą, która jest chyba najbardziej irytującą kobietą jest. na świecie i współczuje każdemu, kto zna albo może jakiejś osoby płci przeciwnej znaczy do nas, czyli płci żeńskiej znaleźć w niej jakiś odpowiednik. I właściwie no, te postacie są są bardzo jednowymiarowe i takie no, tak, płaskie. Tak, są, i... są bardzo płaskie i sama ta metamorfoza też głównego bohatera przez ten jeden tomik, przez tą całą serię jest też dla mnie trochę... No bo to jest... Metamorfoza polega na tym, że w pewnym momencie mu odbija. No i... Tak. To znaczy może przybliżmy trochę fabułę dla kogoś, kto tego nie czytał i zastanawia się, czy to jest coś, co go zainteresuje. Co wy na to? To mamy... Trzy, trzyosobową rodzinę. Ja bym może nie, mógł, nie zaczynał od tego, że trzyosobowa rodzina. No tylko że... Taki jest premis, że to jest trzyosobowa rodzina, w którym, w którym umiera dziecko. tak? No Okej. Okay. I to powoduje powstanie spięcie między mężem i żoną chyba, tak? Oni tak. byli po ślubie, tak mi się wydaje. Nie jest to do końca tak jasno powiedziane w tej manze. Tak, no i temu małżeństwu nie układało się najlepiej. I, I na samym początku. postanawia postanawia za, zabić swoją żonę, którą obwinia za śmierć swojego dziecka. Ba, bardzo szybko przeskakujesz od faktu do faktu. <grym> <grym> Paweł, to jest taki Ale mega to swój, jest pierwszy tak. chapter. Ale. Ale... Mógłbyś, mógłbyś powiedzieć chociaż, że mąż postanowił, że wyjadą na wyspę taką. Żebyś Ci masz rację, mogłem zacytować z mangi, masz rację. Żeby, żeby, oni, żeby ten związek się jakby zrewitalizował, odnowił. Wiesz żeby co? te uczucia ponownie nabrały życia. Po prostu w manze, która ma 9 chapterów i gdzie główny bohater jest taki, jaki jest i na końcu pierwszego chaptera jest powiedzmy ten twist fabularny, gdzie się okazuje, że on nie jest wcale dobry, no to jest to trochę duży spoiler. Myślę, że jakbyśmy powiedzieli po prostu, że... Mm, ale my wyruszę. cały czas mówimy o spoilerach, man. Cały no, czas, no. każdy zdanie to jest spoiler czegoś. No dobra, ale po prostu to, to bym może... No to pominął. to się wytnie, no. Nie, no nie. Dobra, nie się, pomyśleliśmy Dalej. bardzo, więc tak, żeby poukładać to wszystko do kupy, e, Mamy tutaj rodzinę, parę dokładnie, która jest e, pokazana na, na początku. Jest to małżeństwo, które jest po trudach, gdyż e, zmarło, zmarło im dziecko, i mąż tej rodziny postanawia e, zabrać swoją, swoją małżonkę na wakacje w celu jakby odnowy tego związku, aby uczucia na nowo między nimi zatliły. Ale niestety nie wszystko idzie po jego myśli, a właściwie nic nie idzie po jego myśli, gdyż żona właściwie na samym wstępie mu mówi, że właściwie ten związek dalej nie ma kompletnie sensu. I to powoduje, że bohater podejmuje kilka dosyć zaskakujących i drastycznych kroków i decyzji. No dobra, tak. czy teraz już możemy o całości pogadać? Już tak, bez, teraz już bez możemy mówić o spoilerach. Się ze spoilerami. Dokładnie, no, tak. Dobra, w sumie nie, tak jesteśmy mega spoiler spoilercastem. Wszystko, co mówimy, jest spoilerem. Powinniśmy na samym wstępie mówić, że damy w chińskich bajkach spoiler custom, a Myślę, że możemy zespołować ten odcinek. Spoilery atakują. Spoilery atakują. No, możemy w sumie, czemu nie? Spoiler cast coming. <laughs> tak. Czy mówimy o fabule? O fabule mówimy? Tak. Tak. Hmm. Też macie wrażenie po przeczytaniu całości, że początek jest mocno naciągany? Ja mam wrażenie, że cała seria jest dosyć naciągana. No to mówienie o, o jednym tomie seria to też jest mocno naciągane. Znaczy, no, no tak, no seria, w, seria w kwestii jakby tych dziewięciu tak, które tworzą serię. To no. znaczy jest pytanie, czy ta kobieta w ogóle byłaby z nim po śmierci dziecka? Znaczy, wiesz co, ja bardziej do tego jest podchodzę... Jest po co ona by miała z nim być, no? Ja bardziej do tego podchodzę tak, że on przed wyjazdem z nią na tą wyspę zabił jej rodziców. Prawda. Więc zastanawiam się... Ale wiesz, to mogło się wydarzyć tego samego dnia, co wsiedli do samolotu na przykład, nie? Więc ona jeszcze o tym nie wie i są nagle gdzieś znaczy, na drugim ja to, końcu to, to rozumiem, tylko chodzi mi o to, co on chciał osiągnąć z nią... Tam no. jadąc, bo mu, na początku mówi, że miał jakieś pewne jeszcze nie, zahamowania. No. A on mówi na początku, że chce zacząć nowe życie i potem dopiero w trakcie okazuje się, że nowe życie, ale bez niej i chce ją zabić. Ale on Więc... mówi również, że w tym tam na, na samym początku gdzieś, że w tym momencie pozbył się już wszelkich zahamowań, które jeszcze mógł mieć, coś takiego jest. I to mnie tak troszeczkę, troszeczkę mi nie pasuje. No może jest to mała dziura fabularna w logice bohatera też. Hmm. To znaczy ja uważam, że ogólnie w samej fabule jest y, dużo takich braków logiki. E, jakby no, chociażby dając jako przykład tą całą paranoję głównego bohatera. Ja rozumiem, że taka sytuacja może zrobić twist y, czyjejś osobowości o 180 stopni, ale no czytało się mi to trochę, miałem taki no, grymas łamany przez uśmiech na twarzy, co jakby no, jest kompletnie przeciwstawne uczuciom do, do, do strachu, który miała ten, miał ten tytuł wywołać. Znaczy w posłowie jest napisane, że autor jest bardzo zainspirowany twórczością Stephena Kinga. Jeśli czytaliście na przykład... No, ten najbardziej znany utwór Stephena Kinga, czyli Śnienie, no, no tam też jest taki motyw pisarza, który nagle fiksuje i próbuje zabić swoją rodzinę. Myślę, że może to być na naciągane, ale może, może tym się inspirował też trochę właśnie takie no. szaleństwo. No, bo ja to na przykład to miałem jeszcze taki... skojarzenie z Lostem, przy opcji tego włazu. Tak. Na wyspie nagle znajduje się właz i oni wchodzą i on właściwie wchodzi do tego włazu i tam zaczyna się już dziać. Na wyspie, na której zginęły setki ludzi, która spłynęła krwią w czasie jakiejś tam bitwy. To mi się bardziej skojarzyło, szczerze mówiąc, ze Wzgórza mają oczy, gdzie grupa turystów wchodzi na jakąś tam górkę, przychodzi przez zaskinie i nagle jest grupa, to znaczy cała rodzina jakichś potworków, która przeżyła jakiś wybuch bomby atomowej czy coś i morduje wszystkich po kolei. Co, coś na tej zasadzie. Te, te Też tak, do końca potwory. nie rozumiem, dlaczego tutaj yy, te potwory, które mieszkają w, tym, w tej jaskini, dlaczego one tak wyglądają, bo... No i właściwie jak przejdziemy do samego końca serii, to... Dlaczego tak on tak to tak tak. dokładnie. Jest to dla mnie dziwne, bo ten, ten facet, teore fakt. Który... Teoretycznie jest poruszony, że jest taki moment, w którym to ma być taki dosyć duży, może plot twist nie, ale to ma sprawić, że my się przerazimy, gdzie jest taki dwustronnicowy art z takim napisem, nagłówkiem, byłem dla niego tylko pożywieniem, to jakby sugeruje kanibalizm. Znaczy na pewno tak, no bo on tam był yy, w, tym, w tym bunkrze chyba, bo to wygląda jak bunkier, yy, był jakiś złapany człowiek, który był chyba powoli zjadany, ale. Tak, tak był był. No. Tak, to tak to, to nie jest pokazane, to jest zasugerowane. Natomiast tak, tak to wygląda. Natomiast dlaczego ci mieszkańcy wyglądają tak, jak wyglądają, ja dla mnie jest to. Zupełnie niejasne, a ten dziadek, który tam mieszka, mieszka w cudzysłowie, no najbardziej mi się kojarzy z takim klimatem japońskiego żołnierza, który nie wie, że wojna się skończyła i nadal mieszka w swoim bunkrze, ukrywając się przed wojskiem amerykańskim, coś takiego. No, mi się też garsze o jakąś taką okinawą albo coś. No, no, no, no, no. Też nie jest do końca powiedziane, gdzie oni są, gdzie jest ta wyspa. To jest wymienna wyspa gdzieś w, w ciepłych krajach, tak. Tak, no, ale to w, tam gdzieś w tle cały czas czuć ten klimat, że gdzieś tam była wojna, oni są w jakimś bungrze, i ten dziadek tam cały czas jeszcze siedzi. On też ma chyba jakiś karabin z bagnetem, w międzyczasie gdzieś tam mm -hmm, odnajduje mm -hmm. sobie. Więc tak, ale też jest pytanie, czemu on tam właściwie jest. Dokładnie, no chyba, że założymy, że to jest taka powtarzająca się historia, co również jest na końcu pięknie pokazane, gdzie głównie bohater zajmuje miejsce tego dziadka, tak? A, czyli po prostu nie zrozumieliśmy idei idea jest taka, że to jaskinia sprawia, że ci ludzie tak szaleją, stają się szaleni i brzydzieją bardzo chyba też. Brzydzieją. Jaskinia. Może jaskinia, i ta jaskinia. Jaskinia, która rujnuje ludzi. Tak, bo w sumie na początku też, gdybym nie wszedł do tej jaskini, powinienem wtedy zawrócić. No to tak. możemy się domyślać, tak szczerze mówiąc, bo to po prostu manga nam tego nie mówi. Jest za dużo takich dziur logicznych, za dużo rzeczy, których brakuje. No i to też jest jakby spowodowane tym, że no jednak to ma być one shot, tak? No która ma być zawarta w jednym tomie i No i nie chcę powiedzieć, że my w tego typu motywach z reguły właśnie występują takie rzeczy, ale w tym przypadku tak w tym przypadku tak jest sporo nieścisłości, sporo rzeczy no właściwie możemy mieć tylko domniemania i domysły. ale no Przeszedłem do, do, do, do. Bo tak ja zawsze chcę znaleźć też jakiś pozytyw. I w każdej serii zawsze skupiamy się, w każdym odcinku, zawsze skupiamy się na tych negatywach. Bo jest łatwiej. Wiem, że jest łatwiej, ale no to właśnie. Kreska jest bardzo ładna w tej mandze. To jest, co trzeba przyznać, jest bardzo ładnie narysowane, moim zdaniem. Tak. Do, do, dodatkowo trzeba jakby w ogóle przypomnieć, bo nie poruszyliśmy chyba tego na samym początku, jakby w rozpoczynaniu omawiania Hideouta, że e, autor tego tytułu ma na swoim koncie takie tytuły jak Rainbow czy jak Greenblad, e, Tego jeden, jeden i drugi tytuł miał swego czasu dosyć spory hype i zwłaszcza o tym drugim mówiło się też dosyć głośno e, o wydaniu go w Polsce, co bardzo możliwe, że e, nastąpi. I właściwie e, patrząc na to, no bo... Um, ta, ten, ta, ta seria, seria no ta, ta manga Hideout, właściwie gdyby autor miał możliwość zrobienia czegoś więcej i tam jakby nie wiem, rozszerzenia tej historii, może dodania większych szczegółów, jakiegoś większego takiego suspensu, nałożenia dodatkowego klimatu, to bardzo możliwe, że wyszłoby coś z tego lepszego. Coś z tego by wyszło lepszego, a w takiej sytuacji dostajemy coś, co jest Często właśnie bardzo mm, nieścisłe i, nie, i niespójne fabularnie. Dodatkowo no, jako horror nie ma tych elementów, które nas mają jak w jakiś sposób, nie wiem, poradzić, zaskoczyć, razić. E... Tak jak nie bolała mnie ta niespójność fabularna tej serii, no bo to jest to jest one shot. No to, to jest nie do powiedzenia, to... jeśli chodzi o horror, okej. Okay. Natomiast no jest, nie straszny. To jest tak, takie przeczytałem to, okej. Okay. Przyszedłem obok, żadnych takich silniejszych uczuć nie, nie wzbudziła we mnie ta manga. Taki średniak z, z mojej perspektywy, który można przeczytać, ale niekoniecznie trzeba. Tak, ale ja bym chciał się jeszcze odnieść jakby do samego wydania tej mangi i do trendu, który panuje. Trochę odejść, trochę odejdę może e, od e, samego hideouta, ale bardzo podoba mi się trend, który panuje pośród wydawnictw polskich w, w ostatnim czasie e, i chęć wydawania jednotomówek i ogólnie chęć wydawania krótszych serii, w którym, no nie, nie, nie, nie musisz wydać jakby dużych środków pieniężnych, żeby, żeby nabyć, żeby przeczytać e, i żeby jakby rozwinąć swoją mangową wiedzę. I bardzo fajnie, że, że inwestują w tego typu tytuły i w tytuły seinen w ogóle. O tych tytułów jeszcze jakiś czas temu było dosyć mało a teraz właściwie co już słyszymy o kolejnej jednotomówce o kolejnej serii, która jest planowana JP właściwie, który był jeszcze kilka lat temu kojarzony tylko i wyłącznie z Shonenami no w tym momencie bardzo zmienia swój profil Dostajemy, dostajemy niedługo berserka, tak? Przed Hajdał wyszły e, Horror Odito, wyszła, e, wychodzi klasyka e, Szodjo. Także Szodzo mm, no, wiadomo, ale myślę, że tę klasykę Szodjo zabierze się z reguły mm, jednak no nie wiem, starsze grono odbiorców. Także myślę, że to bardziej dla nich jest kierowane. Coraz głośniej w kuluarach mówi się o tym, że mm, bardzo możliwe, że wyjdzie w końcu Tezuka w naszym kraju. Hmm. także ja się bardzo cieszę w jakim kierunku to zmierza wiem, że to też jest spowodowane tym, że no jednak coraz więcej jest fanów mangi anime, ten temat nie jest już niczym obcym, to funkcjonuje to istnieje, to się rozwija prężnie a co za tym idzie im więcej osób, tym no jednak jest większy popyt na mangi i to też pozwala wydawnictwom jednak mieć szersze pole do popisu co mnie bardzo cieszy i bardzo się cieszę, że, że wychodzą takie jednotomówki bo właściwie no, niezbyt dużym nakładem finansowym, bo jednak Heidel kosztował 25 zł. Miałem możliwość zapoznania się z, z Seinenem i prawdopodobnie kilka lat temu, no to można byłoby ze świecą szukać takiego tytułu w repertuarze polskich wydawnictw. A dzisiaj właściwie, gdyby nie fakt, że mamy do wyboru kilka innych tytułów, no to trochę sobie możemy pozwolić na to, żeby lekko powybrzydać. No. To nie zmienia faktu. No. To, to nie jest genialna seria, która zmieni wasz sposób, sposób w który patrzycie na świat, tak? Znaczy, ja bym się chciał ustosunkować bezpośrednio do tego, co powiedział Mieszko. Myślę, że po prostu niektóre wydawnictwa, takie jak JPF, poszły po rozum do głowy i na przykładzie Hanami, które niestety, czy stety, nie wiem, jest bardziej popularnym wydawnictwem wśród tych ludzi, którzy lubią komiks, ale nie są zainteresowani do końca Mangą. I myślę, że taki tytuł jak Hideout czy właśnie IDO e wydawany przez JPF właśnie bardziej targetem były te osoby interesujące się szeroko pojętym komiksem, a nie samą Mangą. Moje zdanie. To znaczy ogólnie fajne jest to spojrzenie, że jednak wydawcy teraz biorą pod uwagę na dwie strony medalu, tak, jednak jakby sam rozwój ekonomii polskich wydawnictw, no, chociażby odnosząc się do tego, że mówi się o tym, że JP wznowił oh my Godes. JP wznowił doktora Slampa, który no, w tym roku chyba nie, ale na początku przyszłego już na pewno by się ukończy i wyjdzie ostatni tomik, a wznowili to po 10 latach przerwy, tak. Także wydaje mi się, że jakby sam kierunek i to, że mamy właśnie hideout na rynku i możliwość rozmawiania o nim mając jakby wersję tomikową przed sobą jest czymś, co jakbym jakby też bym wziął jako pozytyw z całego tego wydarzenia i całego tego rozwoju, który ma, ma miejsce. No. Już niezależnie od tego, że sam tytuł jest target, targetowany, ale że... No jest jednak mimo wszystko średniakiem nawet na, na nasz polski rynek. To raz, a dwa, że nawet jakby tego, że jest targetowany do widza nie tylko mangowego. No. To znaczy, my tak mówimy średniakiem, średniakiem, a to ma prawie 8 na malu, więc... Ale na malu leży, ma, prawie ma prawie wszystko, prawie 8. 8. No ma prawda, no ale wiesz, no nie 6, nie 7, a prawie 8, no to to jest mimo wszystko jakiś wyznacznik jakoś. Znaczy cóż, no my musimy zaznaczyć tego, że nie jesteśmy koneserami horrorów, tak? Ale z drugiej strony, no jednak liczyliśmy na coś, co będzie w stanie nas do tych horrorów zachęcić, a nawet jeżeli nie, to po prostu nas przekona do siebie jako bardzo solidne Sejnę. Tak? I jako jako taka, seria. Tak, jako taka krótka historia, która po prostu będzie, będzie dojrzała, miała ręce i nogi i... E, no nie wiem, tak jak w przypadku chociażby Tokio Toy Boxa, tak? Też nie dostaliśmy długiej serii oczywiście to jest zupełnie inny klimat, ale właściwie wychodzi seria, o której nie za wiele wiedzieliśmy wcześniej dostaliśmy i właściwie dost otrzymaliśmy tą dojrzałą historię, która jest ciekawa jest w miarę spójna, ma ręce i nogi w tym przypadku mm, oczywiście no, klimat jest inny ale nie dość, że nie dostaliśmy właściwie tego klimatu, a możemy po prostu nie potrafimy wyczuć tego horrorowego klimatu a z drugiej strony dostajemy historię, która nie jest tak spójna chyba jakbyśmy oczekiwali. No, no właśnie dlatego nie wiem czy to powiedzenie, że to jest dojrzała manga jest, do, jest, jest dobrym określeniem, bo to nie jest specjalnie zawiła, dojrzała i głęboka historia. No niestety tak. Ale to jest bardzo, bardzo dobrze narysowana historia i to jest okay. chyba największy plus tego tytułu. Dla którego warto kupić myślę. Bo mimo wszystko 25 zł za tak ładnie wydaną rzecz. Nawet nieźle narysowaną. Jak ktoś lubi takie klimaty, to myślę Można że nie zawiedzie, skoda. tak. No Ale myślę, no, że tak, to 25, jest. 25 zł na jeden tomik. Jeżeli ktoś na przykład nie ma pojęcia jaką serię zacząć, albo nie ma zbyt dużo pieniędzy, żeby rozpoczynać kolejny tasiemiec a chciałby się zapoznać z jakimś kolejnym tytułem i lubi, tema, i lubi klimaty e, takie na pograniczu trochę horroru, trochę gor, no to myślę, że, że może, może dać spokojnie szansę i, i może się w tym odnaleźć. Ja osobiście z perspektywy zrobiłbym tak, że poczekałbym jednak parę dni i e, zainwestował w Berserka, bo może nie tyle żałuję tego zakupu, co nie do końca jestem szczęśliwy. A ja na przykład jestem szczęśliwy z zakupu. E, mimo, że e, trochę, trochę ponarzekałem sobie przez ten odcinek, ale no mimo wszystko uważam, że by, warto jest samemu wyrazić opinię na, na, temat, na temat tego Tomiku. A nawet jeżeli, e, jeżeli się nie, nie spodoba, to masz świadomość tego, że na półce posiada się coś, co jest naprawdę w niektórych momentach no dziełem sztuki może za dużo powiedziane, ale jest naprawdę, naprawdę ładnie, ładnie zrobione i, i naprawdę potrafi zrobić wrażenie tym, jak wygląda. Także chociażby z takiego prozaicznego powodu myślę, że, że można spokojnie spróbować i zapoznać się z serią. No to jest dość popularne akurat wśród fanów komiksu, że kupują coś, co może fabularnie nie jest genialne, ale wizualnie bardzo im się podoba i po prostu chcą mieć to na półce. Myślę, że to w niektórych, u niektórych osób może to być taki przypadek. Bo kadrowanie jest całkiem nieźle tutaj zrobione. Niektóre te takie większe strony wyglądają naprawdę, naprawdę, no może imponująco, nie, ale bardzo, bardzo dobrze. No ładnie narysowana, jest naprawdę ładnie narysowana manga, ale no, tak jak mówię, no nie kupiłbym jej po raz drugi, nie zachwyciła mnie. Nie wiem, czy, czy liczyłem na więcej, bo w sumie nie miałem specjalnych, ocze... specjalnie wys... Wys... wyszukanych oczekiwań. Wy mnie trochę zachęciliście, mówiąc, że to jest pierwsza manga od od u taka poważniejsza. Nie, no nie pierwsza, no, bo... nie, no, nie, nie pierwsza ale... No, ale w ten klimat horroru, że to jest coś, czego jeszcze nie było no, u nas. I... Ale tak też nie mówiliśmy, bo... O, jest. Tak pamiętam, może byłem pijany wtedy. Znaczy, mam... Ten cydr. Ten cydr. Ten cydr, tak. To znaczy mamy Juni Ito, który jest no po prostu świetny, genialny pod każdym względem i wizualnie masterpiece. Ale też kosztuje te prawie 50 zł. A tutaj mamy Hideout, który jest może troszkę niższą półką, ale kosztuje 25 zł i na pewno jeszcze może znajdziecie to na półce w MP-ku, więc... No czy w każdym razie będziecie wiedzieli dlaczego zapłacili się o połowę mniej? O, macie 200 stron mniej. <grych> Ale ja jeszcze dodatkowo cieszę się, że to zostało wydane właśnie ze względu na te dwie serie, o których mówiliśmy wcześniej, o tych, które są właśnie tak są były e, hype'owane, czyli właśnie Rainbow i Greenblad. E, zwłaszcza, zwłaszcza to drugie, bo bardzo dużo się o tej serii mówiło w fandomie i no ja z racji tego, że ja nie potrafię e, czytać e, na, na komputerze i Nigdy nie przestawię się na nawet, nie wiem, zakup wirtualny. Tak samo mam problem z wszelakimi mp3-kami. Jestem wierny jakby klasycznym płytom. Tak w tym przypadku chciałbym, żeby Greenblad zostało wydane. Chociaż może nie kosztem innych serii, ale jeżeli mają jakby iść tym torem, to, to myślę, że ja będę zainteresowany i z chęcią sprawdzę. Myślę, że następną serię pana... Matko, moja pamięć do nazwisk. Taki Zaki. Taki, tak, tak. Myślę, że mógłbym dać mu szansę, bo to jest jego pierwsza manga. Jak to się mówi, pierwsze Koty Zapoty, myślę, że mógłbym dać mu szansę następnym razem. Znaczy, z tego co wiem, inne jego mangi są w zupełnie innych klimatach. To już nie są takie, wiesz, straszne rzeczy, tylko bardziej chyba akcja. To Mieszko może się wypowie jako znawca. Znawca akcji. Znawca jest, akcja. akcji. Jest, <śmiech> jest akcja. Jest akcja. Dobrze. To może fabuła nie będzie już tak... I Tamte serie po prostu nie, nie krążą jakby wokół tego, tego horroru. No może my się też uparliśmy, no ale jednak ta seria, zresztą sam autor w posłowie powiedział, i że jednak bardzo inspirował się niektórymi seriami horrorowymi, bardzo je lubił, bardzo lubił dziwne rzeczy. No i właściwie... Zaprezentował te dziwne rzeczy na swój sposób. Widać było te inspiracje kingowskie, że takie, że takie ujmy. Ale, ale no, mogło to być znacznie lepiej. Po prostu mogło to być znacznie lepiej. Nie jest, nie jest źle, ale mogło być znacznie lepiej. Mm -hmm. Tu się z tobą zgodzę. Oceniamy? No, już chyba powiedzieliśmy, co, co, co o tym sądzimy. Możecie mm -hmm. zaryzykować. Ale wiedzcie, że no, są lepsze serie. Miałem na myśli ocenianie takie, wiesz, numeryczne, że ja na przykład daję 6. 6 mm. z takim małym minusikiem. To mm -hmm -hmm -hmm. ja z racji tego, że Tomasz z reguły ocenia wyżej serii, ode mnie to dam 5. Ja chyba też na malu chyba dałem piątkę i chyba się tej piątki będę na aktualnie trzymał. Myślę, myślę, że słowem podsumowania jakby tej serii yy... Jeżeli lubicie serie, które mają w sobie szczyptę horroru, szczyptę gore i szczyptę jakby ogólnie panującej niewiedzy i tajemnicy, spokojnie możecie dać temu szansę. To jest 25 zł, to jest jeden tom. Historia się zamyka, warto spróbować. Jeżeli oczekujecie nie wiadomo jak dojrzałej historii Steinena, to myślę, że się możecie przejechać, bo mam wrażenie, że chyba każdy z nas trochę oczekiwał czegoś jednak w ten deseń. Myślę, że oczekiwałem czegoś może troszkę poważniejszego, troszkę bardziej spójnego. Tak, jak ktoś lubi dziwne rzeczy, to to jest coś dla niego. Taka no jest trochę dziwnych klimatów zgoda. Tak. tak. No to i myślę, myślę, że chyba to zakończenie jest dosyć adekwatne do tego, co myślimy. I dajcie znać, jeżeli przeczytaliście, jeżeli zakupiliście tomik, albo już kupiście go wcześniej i macie swoją opinię, czy się zgadzacie z nami, czy się nie zgadzacie. Możecie to spokojnie napisać w komentarzach na YouTubie albo na, naszym, na naszej stronie na Facebooku. Dajcie nam znać też, tak jak wcześniej wspominaliśmy, a propos tego, jakichś sugestii co do kolejnych tytułów w kolejnych odcinkach. Nam się, co, nam się oczywiście pomysły nie skończyły, bo serii do omówienia jest mnóstwo, ale jeżeli, jeżeli by, ale na pewno każdą jakby sugestię weźmiemy pod uwagę. I myślę, że chyba tym miłym akcentem możemy zakończyć dzisiejsze dzisiejszy wydanie podcastu, kolejny, czwarty już odcinek. Ja mam na imię Mieszko, wraz ze mną był e, Paweł, czyli Laughing Man. No, na razie, cześć. I był ze mną Isk, czyli Tomasz. No, dzięki, hej, trzymajcie się. A my widzimy się już w kolejnym odcinku.